Program polskiego Radia minęła północ, jest wtorek, 7 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Maksymalne ceny paliw na stacjach sobotnie, zmiana dopiero w środę. Cały Iran może zostać zniszczony w jedną noc, grozi Donald Trump i daje Teheranowi czas do wieczora na porozumienie. Przed misją Artemis najważniejszy moment, astronauci okrążą Księżyc. Jeszcze dziś na stacjach obowiązują maksymalne ceny paliw z soboty. Nowe stawki ustalane przez ministra energii będą ogłoszone w ciągu dnia i wejdą w życie w środę. Obecnie maksymalna cena litra benzyny 95 to 6,21 zł, 98, 6,82 a oleju napędowego 7,87 Sprzedaż na stacjach powyżej tych cen jest zagrożona karą do miliona złotych. Kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia, kraj ten powróci do epoki kamienia zagroził prezydent USA Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu powiedział, że Amerykanie wygrali wojnę i to oni mogą w przyszłości naliczać opłaty za wykorzystywanie cieśniny Ormus Naszą operację epicka furia przeprowadzamy wręcz wzorowo nigdy wcześniej świat czegoś takiego nie doświadczył Iran może zostać wyeliminowany w ciągu jednej nocy, a to może już nastąpić w nocy z wtorku na środę, podkreślił prezydent odnosząc się do ultimatum, które wtedy upływa. Jak dodał, USA pozbawił Iran mostów i elektrowni jądrowych. Wszystko obrócimy w gruz, mówił Donald Trump. Natomiast szef Pentagonu, Pit Heksy zapowiadał, że dzisiejszej nocy Amerykanie przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od początku wojny. Kolejnej nocy, jak dodawał, uderzeń ma być jeszcze więcej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachrowski. Irański Korpus Strażników Rewolucji zatrzymał dwa katarskie tankowce ze skroplonym gazem ziemnym, które zmierzały w kierunku cieśni normu podaje agencja Reutera. Bez podania przyczyny dostały nakaz pozostania na miejscu. Źródła Reutera informują, że oba katarskie tankowce znajdowały się na liście które miały otrzymać zgodę na przepłynięcie. Krótko po rozpoczęciu 28 lutego amerykańsko-irańskich ataków Iran w ramach działań odwetowych praktycznie zamknął dla ruchu cieśninę Ormus, jeden z najważniejszych szlaków morskich na świecie. Transportowana jest przez nią około 20% światowej ropy naftowej.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 Przez silny wiatr na Pomorzu około 11 tysięcy odbiorców nie ma prądu, głównie w rejonie Gdańska i Koszalina. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Przed misją Artemis 2 najważniejszy moment i główne zadanie. Statek kosmiczny Orion z czteroosobową załogą okrąży Księżyc. Kulminacyjny moment wyprawy potrwa około 40 minut, a zacznie się około 40 minut po północy naszego czasu. Astronauci przelecą wtedy nad niewidoczną z Ziemi stroną Księżyca. Zacznie się od tego,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 Słońcem, a statkiem kosmicznym? Na niemal godzinę. Mówi dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W kulminacyjnym momencie misji człowiek znajdzie się najdalej od Ziemi w historii. Załoga statku Orion będzie około 407 tysięcy kilometrów od naszej planety. Poprzedni rekord padł w 1970 roku podczas misji Apollo 13. Teraz dystans będzie większy o 6,5 tysiąca kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Wtorek dość pogodny, tylko w północno wschodniej Polsce zachmurzenie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Termometr pokażą 4 stopnie na północy, 10 w centrum, do 12 na zachodzie. Autopromocja Coś mi to lekko jak gdyby przypomina, To Więc mnie też, właśnie też, też pamiętaj, ja też pamiętam, to zapomniałem. Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki. Rozumiem, panie majster. Mam mówić? Niech pani majster mówi. Tu żart odkurzony, tam dowcip sprzed lat. Aha, chłe, chłe, Proszę mnie nie wystawiać na niewczesne żarty. Nieraz mi to mówiono, nie No no nie traćmy czasu. Silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Że też pan Hetman nie ma większych zmartwych. No, ale ale...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 I co, jest jakiś rodzaj, nie wiem, tak jak wypisuje się, ucząc się pisać, Ala ma kota, kot ma ale, to są jakieś odpowiedniki tego w hafcie?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 w najbliższej parafii i też mogły się pochwalić, że o, mam takie zdolne ręce i tak pięknie wszystko haftuję.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 że tak powiem, wyrażany ze zrozumieniem dla osoby, która potrafiła sobie przepięknie obhaftować gorset. Tak, tak, to nie ma co ukrywać. No nie wszystkie dziewczyny haftowały tak samo, z taką samą umiejętnością y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 czy jutro